Pan Michał Jakub Doliński jest doktorantem w Katedrze Prawa Własności Intelektualnej Uniwersytetu Jagiellońskiego, specjalistą z dziedziny prawa autorskiego, autorem kilkunastu publikacji naukowych poświęconych tematyce prawa własności intelektualnej. Tu, Wikiradio. Słuchacie Wikiradia! Przyjemność omówić także pewną problematykę granic prawa autorskiego, podobnie jak na przedmówca, z tym, że ja się skupię dokładnie na tylko jednym jego aspekcie, mianowicie proszę Państwa, będzie to problematyka autoplagiatu. Dziękuję. Eee, no właśnie, autoplagiat. tutaj pojawia się tak na dobrą sprawę pytanie. Czym on jest? Do nie spotkałem się z jednym bardzo fajnym tutaj określeniem tego autoklawiatu, żeby go jak najlepiej przedstawić Państwu, czym on tak naprawdę może być. Jeden, jeden z autorów tutaj odwołując się do jeszcze do pisarzy początku XX wieku, porównał sytuację z przygód wojaka Szwejka, czeskiego żołnierza, który, prawda, kombinował jak mógł. I oto się rozbija także problematyka autoplagiatu, gdyż Schweik stosował pewien zabieg mający na celu przyniesienie mu na najmniejszym obciążeniem, jak największych kosztów. Także Schweik sprzedawał, sprzedawał psy, psy, które były bardzo specyficznie wydresowane, na tej zasadzie, że te pieski po sprzedaży, po paru godzinach uciekały nowemu właścicielowi i wracały do Szwajka. Jako jego pierwotnemu. I tak na dobrą sprawę e, podobnie moglibyśmy ocenić kwestię. E, o, o, się nie zmienia. zmienia. Podobnie moglibyśmy e, rozwinąć się tutaj w kwestii autoplagiatu. No, sam plagiat, proszę Państwa, jest to przywłaszczenie sobie albo wprowadzenie w błąd co do autorstwa całości lub części swojego utworu. E, artykuł 115. No, sama nazwa plagiat ani razu się nie pojawia, no, w ustawie, o ustawodawca ani razu Jeśli nie stosuje ale przyjęło się to z tego względu, iż już w czasach starożytnych bodajże Cicerom powoływał się właśnie na, na, na kradzież jego, jego, jego utworu, który został przyjęty przez, przyjęty przez innego twórcę i tym samym sposobem nagle był traktowany jako jego, jako jego własność. To w prawie rzymskim było porównywane właśnie do narzucenia niewolnictwa człowiekowi wolnemu. Stąd możemy tutaj mówić o takim niewolnictwie w przypadku plagiatu. Ale my wróćmy do autoplagiatu, proszę Państwa. Czy autoplagiat jest oksymoronem, oksymoronem? Tak jest. Jest, proszę Państwa, no bo jak możemy okraść sami siebie? Jak możemy okraść sami siebie? Nie możemy okraść sami sami siebie tak naprawdę. Tutaj pojawiałoby się, no, ja bym tutaj doszukiwał się jakichś elementów schizofrenii wręcz. Z tego, względu, z tego względu, proszę Państwa, że, iż.. No i właśnie tutaj czy, czy autoplagia w takim razie, no, w takim, czy, czy on w ogóle istnieje jako przestępstwo, czy możemy mówić o autoplagiacie jako czy negatywnym. Będziemy mogli, od czego zaraz już dojdę. E, tutaj powołuje się, się przede wszystkim na, na doktrynę tutaj z Instytutu Właśnie Prawności Intelektualnej, panią doktor Stanisławską, która przedstawiła chyba jako pierwsza. Bardzo, bardzo, bardzo rzeczowo tą problematykę. I powiedział wprost, że nie ma nic on wspólnego z plagiatem to po pierwsze, nie jest żadną jego odmianą. Profesor Barta i Markiewicz z kolei zwrócili tutaj uwagę, I moim zdaniem, jak przeglądałem najróżniejsze tutaj próby opisania tego zjawiska, to tutaj podaję jako drugi cytat, jest chyba najwłaściwszy, wielokrotne publikowanie tego samego tekstu, w niewielkim tylko stopniu przetworzonego w warunkach wprowadzających w błąd, że jest to utwór lub części lub część utworu po raz pierwszy rozpowszechniana. Na samym dole ja jeszcze tutaj dodałem od siebie kilka słów, jak to człowiek tak naprawdę nie będący prawnikiem może ujrzeć, czyli wykreowanie mylnego wrażenia co do oryginalności utworów względem stworzonych poprzedników. No dobrze, tutaj, tutaj mój przedmówca nie głową, nie zgadza się ze mną absolutnie, absolutnie że, że autopragiac może być i, ten, i Zgadzam się z nim, zgadzam się z nim. E, nie mamy, proszę Państwa, stricte opisanego tego w ustawie o prawie autorskim, co nie znaczy, że jest to czym, prawda, dozwolone. Zwróćmy uwagę, e, tutaj podałem kilka przepisów odnoszących się właśnie e, w kontekście najczęściej umów wydawniczych, bo proszę Państwa, wyobraźmy sobie sytuację, w której ja przygotowuję prawda, artykuł naukowy, bardzo fajnie, on zostaje opublikowany, po czym zmieniam nieco tytuł, zmieniam delikatnie kilka, kilka, kilka, kilka ustawień kilku zdań jeszcze raz, tylko że na przykład w jeszcze, w jeszcze dodatkowym innym czasopiśmie będę próbował to wydać. No właśnie, czy to jest fair? Nie jest to fair. To jest po pierwsze. Po drugie, czy ktoś tu jest poszkodowany w takim razie, bo kradzież, kradzież autorstwa nie zostało teoretycznie naruszone teoretycznie Ale pomyślmy teraz o wydawcy, tak? który, który otrzymuje te prawa własności majątkowej do stworzonego tekstu. i yy, Nagle on zaobserwuje sytuację, w której inny wydawca, jego najprawdopodobniej konkurencji, jest, pojawia się dosłownie ten sam tekst. No i możemy to w takim razie mówić, że dochodzi, dochodzi do naruszenia prawa z tego względu, iż autor najczęściej sporządza, przygotuje, podpisuje stosowną umowę właśnie z wydawcą, w której jest skazany. Utwór jest najczęściej, proszę Państwa, taki wymóg w ogóle powinien być w każdej, to jest tak nagasem mówiąc, każdy utwór powinien być indywidualny i powinien charakteryzować się właśnie tą nowatorskością. Tak? A więc tak, między innymi chodzi tutaj o to, żeby nie robić przeklejki, kopiuj w klej i, i jeszcze raz próbować sprzedać, sprzedać tego samego pieska prawda, tak, jak czyni to Szwajd. Eee, proszę Państwa, no i tak, skąd się bierze tak naprawdę ten autoplakiat? Eee, ja bym tutaj podkreślam, że dwa zjawiska jest to stagnacja albo periodyczna albo długoterminowa możemy tutaj mówić albo o braku lenistwa co jest bardzo dyplomatycznym zabiegiem prawda? brakiem inspiracji przepraszam, albo jest to właśnie spowodowane lenistwem, no tu już nawet powiedzmy sobie jeszcze ostrzej brakiem talentu tak? Czyli mamy artystę który tworzy jedno dzieło no i ok, stworzył hit muzyczny tylko, że kolejne jego, jego się już nie sprawdzają, więc próbuję jeszcze raz ukryć ten sam motyw. Ja tutaj osobiście podaję przykład Bon który miał taki gorszy okres nagrań. To był lata 90., ale stworzył, stworzył wielki hit. Odnosił Wanted Dead or Alive. I był to kawałek, który zainspirował zresztą reżysera filmu Szyb, Szybkie Strzelby 2, podaję, że to była druga część. Poprosił, czy mógłby nagrać identyczny kawałek. No, Wiadomo, nie taki sam, ale właśnie, że bo, bo, bo, on oparł, oparł, oparł na, na, na tamtym inspiracji, żeby stworzyć ten film, czy mógłby, czy mógłby zrobić coś nowego, a zarazem uderzając, uderzając w ten, ten sam utwór. No i ja tego nie nazwałbym autoplagiatem, ale można się doszukać tych samych riffów muzycznych, między innymi ten stan styl odwołujący się nagle do, do, do muzyki westernowej. Proszę Państwa, kolejny, kolejny powód: przemęczenie twórcy brak wolnego czasu dla procesu twórczego, czy reminiscencja, co w psychologii nazywa się zjawiskiem kryptonezji. Reminiscencja jest to nic innego jak stworzenie pewnego, pewnego utworu po jakimś czasie nagle, w którym się okazuje, że zapominamy o tym, że już stworzyliśmy takowy utwór, wylatuje do nam zupełnie z naszej, z naszej wyobraźni, z naszego umysłu. I będąc w przeświadczeniu tego, że tworzymy zupełnie coś nowego, tworzymy w rzeczywistości jeszcze raz powtórkę. Czyli nie jakby jest to wyjęcie tutaj w tym przypadku złej woli. Proszę Państwa, jak dotąd niewiele mamy orzeczeń w tym względzie. Ja osobiście tutaj wybrałem najciekawsze takie kwiatki. Jest to między nimi właśnie... NSA z 2008 roku odnośnie posthabilitacyjnego autoplagiatu, gdzie jeden z e, doktorów habilitowanych już prawda, przygotowywał swoją pracę odnośnie, e, odnośnie profesury, jednakże nie uznano tej pracy, ze względu tego, iż podkreślano, że, że Rada uznała, iż jest to jednak powtórka z rozrywki, ten pan już e, oparł się na, na, na, e, na tej pracy. E, a dalej wymieniam negatywne konsekwencje. Negatywną konsekwencją na pewno będzie e, jeden z przepisów ustawy o prawie o szkolnictwie wyższym, który mówi o karalności plagiatu w punkcie A, a zaś w punkcie B cytowanego w artykułu 126 mowa o innych oszustwach naukowych stwierdzonych prawomocnym orzeczeniu komisji dyscyplinarnej. No, możemy tutaj powiedzieć sobie wprost, że tak, że chodzi tutaj o autoplagiat, Zanego, a tego konsekwencją może być rozwiązanie w stosunku pracy. Podałem jeszcze przykład także akademickiego kodeksu wartości Uniwersytetu Wigileńskiego który także zwrócił uwagę na ten problem. I coś, proszę Państwa, z konkretnych przykładów. Tutaj mamy orzeczenie Gross kontra Seligman, jeszcze sprzed pierwszej wojny światowej, tuż przed, w przeddzień, jeden z fotografi fotografików wykonał prawda, tego rodzaju akt, sprzedał prawa autorskie do tego zdjęcia, a po czym okazało się to dosyć do, dobrze, do, dobrze wykonaną fotografią w ocenie odbiorców i chętnie, e, chętnie, chętnie e, kupowaną, z tego względu stworzył jakby zrobił dubę. Wlazła no, tutaj żała wiśnia, powoływał się później w obronie i prawda ta druga pani, którą mam tutaj widzimy, ona, niestety tutaj tego nie widać, ona ma wisienkę w ustach. Ona między zębami ma zaciśniętą e, wisienkę, co ma być tym niby elementem odróżniającym. A sąd jednak uznał, że tutaj doszło do ploniatu. Tutaj podam kolejny przykład jednej z malarek, powinno się wyświetlić jej nazwisko, ale nie, dlaczego nie wyświetliło się, która na swojej stanie wprost się przyznaje, że tak, ja popełniam mam to plagiat. Ja jeszcze do tego autentycznie przyznaję. Dlaczego? Bo jest to autentyczne miejsce, które ona namalowała i kocha je tak bardzo, że będzie je na wszelkie możliwe sposoby dalej malować. Ludzie i tak kupują te jej obrazy i skupia się właściwie tylko na tym jednym właśnie tutaj, przypadku. Czy może być autoplagiat filmowy? Pytał mi ostatnio mój kolega, operator filmowy. Tak, może być. Tu mamy przykład Wyspę i Transformersów 3. Proszę zwrócić na kilka elementów. One będą się zaraz będzie powtórne. Na dobrą sprawę nie widzimy, że doszło do autoplagiatu. Powtórzmy to jeszcze raz i teraz się przyjrzymy. Proszę zwrócić uwagę na ciężarówkę po lewej, na ustawienie. Tylko robot, ten transformer tutaj wpija się w to auto. To jest ten sam reżyser, stosujący w dwóch swoich różnych filmach yy, ten sam za... I mamy powtórkę. R również mamy tutaj strzelaninę, pościgi. I przyjrzymy się jeszcze raz. Mogła i samochód, który zaraz uderzy w maskę. Jest to wyjęta wprost sama beczka, jest to wyjęta wprost scena. Także reżyserowi nie chciało się tworzyć czegoś, czegoś, czegoś nowego. Poszedł w pewien sposób na łatwiznę. Jeżeli to był ten sam, wydaw, ten sam producent filmowy, to ciężko było powiedzieć tutaj o e, przyczepianiu się do czegokolwiek. Ja już mi się czas skończył. I tutaj chciałbym tylko podkreślić jeszcze, co nie jest autoplagiatem, a może się nie wydawać. Określiłem trzy w zasadzie takie najczęściej, kiedy próbuję wytłumaczyć znajom e, sytuację, kiedy to może być w ta, a, kiedy, a kiedy w rzeczywistości nim nie jest, chociaż się wydaje. Kolejne wydanie pracy naukowej, gdzie zmieniono niektóre poglądy i je uaktualniono. Czyli jak będę do sprawy, kiedy pani profesor wyda kole, kolejne, kolejny tomik, kolejne wydanie swojego komentarza, e, zmieniając odpowiednio pod, pod, e, pod e, aktualny, standard Przygotowania dla innego wydawcy następnego dzieła o tej samej tematyce, w której przedstawiono, aczkolwiek w identyczny sposób te same poglądy i spostrzeżenia. Tutaj często odnoszę się do nau języka nauk ścisłych, proszę Państwa. O ile nie mam większość nas tutaj humanistów może faktycznie ma, ma dużo, dużo możliwości do ubioru pewnych poglądów o tyle w języku nauki a po, po, prowadzę wykłady także właśnie dla naukowców z dziedziny ścisłej na to zwracają uwagę no tak, chcielibyśmy jeszcze raz to o czymś napisać ale no jak możemy ubrać to w inne słowa to jest język nauki, mamy go, mamy go bardzo ograniczony i tutaj nie ma miejsca na, na poezję. przejęcie części wcześniej rozpowszechnianych własnych utworów do swoich powstających kreacji przy prawidłowym zastosowaniu źródła. No proszę Państwa, czyli po prostu jeżeli już obawiamy się tego od plagiatu, nie mamy wyjścia, podajmy, popra podajmy poprawnie ten cytat, prawda, A więc stosujmy, cudzysłów, podejmę odwołania do tego właściwe. Znajemy właśnie, kto jest tym operatorem, zanim pokazałem ten filmik, mnie no ale Kuba, ale jak to jest w ogóle możliwe, jakim cudem ja jako reżyser, jako operator mogę popełnić o to plagiat? Więc tutaj tak Pierwsze, co mi przyszło do głowy, no można i to jest czynione. Jeżeli ktoś nie że niech obejrzy chociaż jeden odcinek, proszę Państwa, Mody na sukces. Ja nie widziałem tego z pięć lat. Okazuje się, że wszystko tam dalej bazuje na tym samym schemacie, bo już tych bohaterów nie sposób inaczej krzyżować. To i tak się dzieje, prawda, w jednym domu cała akcja, a dalej, dalej muszą to ciągnąć, więc no, wracają z powrotem do schematów oklepanych już także e, przed lat. Przed czym przestrzegam obecnych tu przyszłych reżyserów. Dziękuję bardzo. <śmiech> Dziękuję. Dziękuję bardzo.